Jest sobota, 22 września 2018 roku. Słuchacie właśnie 204 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami <grych> Michał Dżery Jakowicz. Cześć. Hubert Malos-Pandowski. Cześć. I Szymon, Szymon czyli ja. Jak wiecie z poprzedniej zajawki, recenzujemy dzisiaj dla Was event, konwent, Festiwal Fantastyki Kopernikon 2018. Nadajemy na żywo z yy, z Wrocławia, nadajemy na żywo z Torunia. Jest no w sumie trzeci dzień konwentu, bo już mamy niedzielę od ilu? 3 godzin od ponad 3 godzin. I postanowiliśmy w związku z tym, że jutro już za wiele programu nie zaliczymy, poza naszym punktem z samego rana, to podsumuję że dla Was cały konwent, właśnie tym razem nie w 50 wstawkach, a tak w takiej jednej trochę właśnie szerszej, bardziej szczegółowej relacji. No to zacznijcie od tego właśnie. Mam jeden minus. Jeden, jedyny minus, od którego chciałbym zacząć, potem przejdę do plusów. Nie podobało mi się to, że ten konwent po pierwsze jest drogi, no ale to tam pikuś, ale nie podobało mi się, ile zapłaciliśmy. I to bym chciał zaznaczyć, że w życiu nie zrobiłem tyle programu, ile, ile zrobiłem na tym konwencie. Jestem po prostu strany, zmęczony, e, nigdy nie straciłem głosu na konwencie, a dzisiaj straciłem. Znaczy tak troszeczkę tam mi poryło. E, licząc, e, to co robiłem to jest 7 godzin. Znaczy zakładając, że jutro przyjdę, a ja chyba nie przyjdę, no ale 7 godzin mam e, przerobione no a musiałem, moja zniżka wynosiła 50% za 40 zł no, okay. 40 zł za konwent uważam, że to jest troszkę nie fair, oczywiście przeliczył to system, który jest absurdalny który dwugodzinny program liczy jak godzinny, który występ panel, występów panelu w ogóle nie liczy bo przecież jestem gościem, ma to prowadzący prowadzi panel i tak dalej i tak no. dalej ja to robię za darmo ja to robię hobbystycznie poświęciłem na to, kurde, z ostatnie, nie wiem, dwa tygodnie na przygotowanie się te, te, te programy, te, te, te punkty programu, które przygotowaliśmy, no, odrzucając fałszywą skromność były naprawdę przygotowane bardzo mocno. Uważam, że powinienem nie płacić i to jest jedyny mój zarzut. Ogólnie bawiłem się nieźle, więc, więc za chwilę przejdę do, do, do pozytywów. No to no co, no ja się zgadzam z tym, Także to trochę bez sensu, jak to zostało przeliczone. Jeszcze tak naprawdę nawet nie liczono godzin, program punkty, co też jest trochę absurdalne, bo nie wiem, właśnie robiąc 3 godziny programu w ramach jednego punktu, no jest taka sama jak za jeden punkt. Tak z tymi panelami też jest jakoś absurdalnie, czy z punktami jakimiś takimi robionymi w kilka osób. No ten system nie działa najlepiej, znaczy no tak naprawdę... No się 7 godzin, wyszło 2 godzinę, nie? Trochę takie pójście na no, łatwiznę, taka. No to jest po to, żeby właśnie ludzie nie... Ale to tak było kiedyś, że ludzie zgłaszali byle punkt, żeby tylko dostać zniżkę, a potem wiesz, ten punkt się nie odbył, albo w ogóle odbył się tak, że był koszmarny. Wydaje mi się, że teraz tego nie ma. Jest taka selekcja na konwentach, Zresztą bardzo często trzeba się powołać na, na, na wcześniejsze swoje jakieś dokonania. Wydaje mi się, że już teraz nie ma przypadkowych ludzi prowadzących punkty programu i kurczę, oni powinni mieć jednak wejście za, za, za darmo. Robią ten konwent. No tak, no ale właśnie to był ten nieszczególnie przyjemny początek, ale poza tym właśnie zatrzymując się jeszcze na tym starcie, akredytacja w sumie. W miarę sprawnie, to już, tam ten korytarz w tym budynku jest beznadziejny, bo jest strasznie wąski. Ale w tu nie ma się czegoś. Moim zdaniem to jest no, Nie rozdrabniajmy się. się już na drobne, je, to jest ok. Wykorzystują tutaj to, tak, tak, jak mogą y, powierzchnię jaką mają, jest spoko. Moglibyśmy się czepiać remontu, ale to też bez sensu. To, to jest niezależne od nich, że, że masz jakieś przejścia boczne. Mhm. Ja bym się takiej rzeczy nie czepiał. To jest wszystko spoko. Przeszło, miarę szybko. Sama przestrzeń to jest podobna jak w ubiegłym roku, nie? Te same budynki, no ja trochę inaczej identyczna bo Ograniczona. Że Gwiezdne ja. Wojny chyba były wyrzucone Gwiezdne Wojny poza. W, pierwszy raz chyba w historii przenieśli do centrum, gdzie zawsze się wyrzuca. Nie, no Gwiezdne Wojny były normalnie tam. No tak, no były no. poza tym głównym budynkiem, a teraz są w głównym budynku. Ale konkursowa no. sala, w której ja miałem konkurs, chyba teraz też jest właśnie też na jest, wydziale. Te. Ale były te. harmoniki Majus i ten drugi był uchromiony, czy nie było tego w tym roku? Myśmy spędzili cały konwent na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, także no, ograniczamy się tego do tego. Do tej, to była ta część główna. Są uruchomione, Kolegium Minus, maius nie widzę, na razie jest całą No dobra, ale spoko. Główna część była na Wydziale Matematyki i Informatyki i myślę, że przejdźmy do konkretów. Nie czepiajmy się na siłę. No właśnie, my w sumie w tym roku Zresztą się bardzo dużo programu, tak? Więc też w związku z tym i z faktem, że chcieliśmy też na razie trochę podcastów po prostu zaraz po programie jakoś bardzo mocno po innych projektach nie chodziliśmy, no ale jednak odwiedziliśmy kilka punktów. No i jakie oceniacie? Różnie. Zaczęliśmy wczoraj od Robin Hooda, ale to dosłownie z 10 minut. Dla mnie spoko. Ten koleś dzisiaj prowadził o MCU, o Marvelu. nie byliśmy na tej prelekcji, ale wyszliśmy pod koniec i on mówił, że to jest jego, tak naprawdę są jego pierwsze występy publiczne. E, widać było, że, że się denerwuje, ale z drugiej strony był mery nie, merytorycznie był okay. był bardzo dobrze przygotowany, prezentacje miał bardzo dobre, przynajmniej mówiąc o Robin Hoodzie. Do dowiedzieliśmy się też kilku rzeczy, gdzie ja przecież w Robin Hoodzie siedzę od wielu lat, a mimo wszystko jakieś tam fakty poznałem, e, także bardzo spoko e, prezentacja. Dzisiaj rano byliśmy z Jerrym, gdy się do Geekfightu przygotowywałeś na panelu dotyczącym wpływu recenzenta na popkulturę. Tak, Mirosław Goluński, Jerzy Szymowski i Łukasz Tradecki byli prelegentami czy rozmówcami na tym panelu. No i ten panel był taki, okej, okay, no jest też, też taki temat, nie, że w sumie co tutaj można rewolucyjnego powiedzieć. Ja się w sumie mocno nie zgadzałem z wieloma tezami tam przedstawionymi, na przykład w stylu, że nie, wiem, nie można napisać recenzji, że się nie przeszła 150 książek z jakiejś konwencji konkretnej. No, O no dałem... takim połowaniu blogerów, no bo to jest w sumie modne ja mam wrażenie ostatnio pośród znaczy, tych tak, ale jednostronne... recenzentów bardzo profesjonalnych, gdzie zwala się winę na blogerów, jakby abstrahując zupełnie od tego, że tak naprawdę... W, tak. No winę ponoszą wydawcy i, i rynek, a nie blogerzy, no bo to, że blogerzy recenzują za książkę, no to, to nie jest wina blogerów, czy, czy ktoś chce recenzować na przykład za książkę, no tylko systemu. No jeżeli system premiuje takie osoby, które nie wiem za pozytywną recenzję, są w stanie dostać książkę, no cóż, no naprawdę, to nie jest wina blogera, to nie jest wina tej osoby, która chce wygłosić. Znaczy, no trochę tak, ale to no jest obustronne, jakby nie patrzeć. Później byliśmy. Później robiliśmy dużo swoich rzeczy i chyba do na brudu... fajcie byliśmy. No, aha, no dobra. Tak, bo Mando nas reprezentował w tym roku, na fajcie. Doszedł. Zrobił zło... to troszkę lepiej niż Szymon rok temu. No, nie, troszkę. Byliśmy w finale jako konglomerat. Tak, czy byliśmy, to bym się kłócił, ja byłem. No, tak, tak, chwała Tobie, chwała Tobie, mistrz. Nie, no spoko, spoko. Byliśmy jako konglomerat w finale. Eee, sam Geek Fight, jak oceniacie. No bo mnie, mnie trochę trudniej, bo jednak tam nerwy nam trochę targały. Czyli ja mam wrażenie, że było mimo wszystko nieco słabiej w, w minionym roku. Znaczy ale ogólnie inaczej było, nie? Bo Mniej, mniej, mniej... gików na, <kuh> na Geek Fight. To też, ale też jak gdyby... Pytania były trochę bardziej precyzyjne, mniejsze pole do popisu dawały niektóre z nich i odpowiedzi też były takie bardziej. Właśnie, albo było odpowiedzi totalnie od czapy, tak? Bo był tu, tutaj w tym roku zaproszono też osoby z publiczności do udziału w tym. I jeżeli nie pamiętacie, to GeFi polega na tym, że e, trój, po trzy osoby mają się kłócić, jak gdyby, odpowiadając na jakieś pytanie związane z popkulturą w stylu, nie wiem, najlepszy film. Z gatunku X najgorszy, film z gatunku X, co, jaką sobie nie wiem, mieszankę filmów wymyślisz, zamiana aktorów w dwóch produkcjach, etc. No i w tym roku te odpowiedzi często były tak. No tu to warto wspomnieć, że jeśli na przykład ktoś nie ma okazji zobaczyć tego punktu programu, to może sobie go przesłuchać, bo jest relacja na żywo. Na kanale Szymona Adamusa jest dostępna cały czy czas. Czy nie na kanale, a na jego fanpage'u. Tak. To nie, jest, to nie jest na YouTube, jest na Faceie no ale właśnie pytania były bardziej precyzyjne, odpowiedzi też były w miarę konkretne, a kilka osób to, to, ten jeden chłopak, który został zaproszony z publiczności, to on składał tak w ogóle od czapy, jak no. był na jakichś narkotykach, umówmy się no bardzo pojechał pod, pod taką trochę robienie sobie jaj co się mu na początku sprawdziło, bo faktycznie ludzi to bawiło, ludzie na niego głosowali nie, jest... i o dziwo to się sprawdzało prawie do końca. Co, co za dużo to niezdrowo, no, no. Umówmy się, nie jest zdrowo. Znaczy on sam uznał na koniec, nie, że jak gdyby oddał, bo on by przeszedł pewnie dalej. Znaczy właśnie to, to, to jest w sumie jakby z pewnej strony smutne. Ja też yy, sugerowałem to Szymonowi, że jednak trochę na tym można było się przejechać, dlatego że tak naprawdę gdyby on nie poddał tak naprawdę półfinału, to głosami publiczności, a to publiczno głosuje na tym etapie Geek fightu, no to on powinien przejść I tak naprawdę. No I bo, pewnie by wygrał. I, I pewnie by wygrał właśnie na zasadzie takiej trochę beki, yy, że ludzie by po prostu klaskali mu, bo... Czarny koń. Tak, bo, bo po prostu gada głupoty. I oczywiście ma to swój urok na tym pierwszym poziomie i tak to, co wspominaliśmy, kiedy on tam odpalił Jezusa w wojnie z Thanosem, no miało to swój urok, ale później to się zaczęło bardzo szybko robić dosyć męczące. Mm -hmm. No i ogólnie Geek Fight, trochę ta formuła była inna, trochę właśnie niby mniej atrakcyjna dla mnie, ale mimo wszystko no, fajny punkt, tak jakby nie patrzeć i masa publiczności, większość zaangażowana, to też jest rzadkie w sumie na komentarzach, że cała publika jest zaangażowana jakoś, tutaj to się udaje cały czas. Potem no właśnie my mieliśmy nasz punkt, a po nim skoczyliśmy jeszcze na kolejny panel, tym razem to był panel z kategorii Dlaczego lubimy się bać? I powiem Wam, że ten panel to była dla mnie jakaś patologia. To było no, nie, nie pod, tylko dla ciebie ścianą, bo się nie. przez nią i skoczyliśmy w przepaść. To jest ogólnie śmieszne, bo dzień wcześniej byliśmy u Agnieszki, o czym nie powiedzieliśmy. Mhm. Która... Tak, to był jedyny punkt programu w piątek, który odwiedziliśmy poza naszym. No i tym Robin Hoodem, teoretycznie, która tak. robiła też o horrorze. I ona tam właśnie wspomniała o tym, że bardzo często konwenty idą na łatwiznę, chcą zrobić coś o horrorze, więc robią panel Dlaczego Lubimy się Bać, nie wiedząc o tym, że dzień później faktycznie będzie panel Dlaczego Lubimy się Bać, bo nie przejrzała programu do, yy, aż tak dokładnie. Okazało się, że jest taki panel, na no to idziemy. Był on kiepski pod wieloma względami. Po pie... On był fatalny. Jedyna osoba, która tam się wypowiadała sensownie, to była Aneta Jadowska, tak, która próbowała dokładnie. właśnie opowiedzieć trochę o tej reakcji fizycznej, tak? o tym, co się dzieje w ludzkim mózgu, o tym właśnie wydzielaniu się hormonów, tak o ciele migdałowatym i też troszkę o tym bezpiecznym przeżywaniu strachu. Tak troszkę tej teorii wprowadzała a cała reszta albo podała jakieś dziwaczne anegdoty z życia i to czasami takie właśnie nie wiem, no jak gdyby osobiste intymne, ale w sposób jakby to był stand up zwyczajnie, albo był chłopak Wojciech Becna, to był facet przy którym ja autentycznie po prostu w pewnym momencie krzyknąłem bu na całą aulę bo facet zaczął się naśmiewać z zamachu terrorystycznego na Utoi na zasadzie, jak można, właśnie oglądając horrory, znając właśnie tyle horrorów, na przykład nie wiedzieć, jak się zachować w przypadku takiego ataku Brajwika. No po prostu w tym momencie mnie krew za mała. No, no bez sensu. Ja, A do wyszedł, tego... ja wyszedłem z tego no, no, no tym bardziej, się akurat ten gość. Ten... Był żałosny. No, nie no, z, sta sta liczył, sta liczył kilka takich poważnych wpadek, nie mówiąc już o tym, że się kłócił przecież ze współprelegentami odnośnie np. Na przykład, bajek, konwencji pajki, na przykład tak. Tak, albo mówił o tak. Znaczy Ja ogólnie nie lubię takiej formuły. Nie znoszę czegoś takiego, gdzie zaprasza się gości z tyłka. Jakieś, jak się uda, to gwiazdy. Jak się nie uda, to kogokolwiek. I robienia panelu na zasadzie mamy ile się dało złapać osób, jak się dało dużo to super jest prowadzący, prowadzący zadaje pytania, a oni po kolei odpowiadają na te pytania, to nie jest dyskusja, to nie jest ciekawe, tu nie ma interakcji e, to jest nijakie, no i jeszcze wiesz masz panel, dlaczego lubimy się bać i on zaczyna od pytania, no to powiedzcie mi dlaczego lubimy się bać, i każdy po kolei się wypowiada, powtarzając bardzo często to samo e, to jest właśnie... Tak, ale jak właśnie nie odpowiedzieli na to pytanie oni no bo to jest i... właśnie takie tak robione, a sobie czymś zażartuję będzie śmiesznie. Dla mnie nijakie. To powinni robić ludzie, którzy się troszkę znają albo mają jakiś szablon dyskusji. Taka dyskusja powinna być ciekawa, ona nie jest ciekawa. No, Ja się w pełni tutaj zgadzam i myślę, że tu nie ma nic do dodania, no bo po prostu był słaby punkt programu. Bez sensu koncepcyjnie już tak naprawdę, no bo chociażby to, że mamy panel o strachu, a tak naprawdę żadna z tych osób, może poza właśnie wspomnianą An Anetą Jadowską, tak naprawdę z grozą ma niewiele wspólnego. Tak ale to... to też jest urban fantasy, tak? Anim... No ale to i merytorycznie wypada do dupy i realizatorsko, bo to nie jest dyskusja, mamy panel dyskusyjny, nie? Nie, w którymś momencie to się, wiesz, przerodziło teoretycznie w taką nie, jakąś tam taką dyskusję, ale to i tak był niestety słaby punkt programu, bo po prostu merytorycznie wypadało to słabo, no, natomiast Szymas zapomnieliśmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, no my przecież byliśmy przed z Fightem na punkcie Anety Jadowskiej, właśnie o, o. Freak Show mhm. I ja bym chciał to bardzo podkreślić, że Anata Jadowska, jako prelegentka, jest rewelacyjna. Ja byłem na którymś jej punkcie programu przy, przy okazji różnych konwentów i naprawdę ten punkt z programu o freak show był świetny. Mhm. Naprawdę było widać, że ona jest świetnie przygotowana, bardzo dobrze ma opracowany temat, na dużo ciekawostek żałowała tak naprawdę, że mimo zgłoszonego pewnie przez nią zapotrzebowania na półtorej godziny miała 45 minut, czy tam może 50 tego efektywnego czasu, ale wyszło to naprawdę bardzo dobrze i to był naprawdę kapitalny punkt programu. Znaczy ja o tym mówiłem i przy Polkonie, i przy Polkonie, także te prelekcje Anety Jadowskiej, zawsze są właśnie profesjonalnie przygotowane, ona też pracuje na uczelni tak potrafi się fajnie komunikować w takiej sytuacji no tak polecam, no tutaj też jestem zadowolony Freak Show, bardzo ciekawy punkt no i właśnie po tym panelu, który nas totalnie zawiódł poszliśmy jeszcze na prelekcję o horrorze egzystencjalnym którą prowadził Krzysztof Apriszewski. horror egzystencjalny Papa Dukum Guala w Ligotti mhm i ten prelekcję nawet nam polecał Marcin Kniszyński. No i też temat był ciekawy, nie? Więc skoczyliśmy. No i właśnie to też jest problem, bo teoretycznie też było widać, że facet coś tam przeczytał, obejrzał, zna się na temacie, ale z jakiegoś powodu był tak chaotyczny. Całość była tak jakoś, jak gdyby, właśnie źle przygotowana. Tak dodatkowo podobno tutaj prelegent już ten prelekcję wygłaszał raz, przynajmniej wcześniej. No, a wypadło tak ostatecznie, no kiepsko mam wrażenie, bo strasznie skakaliśmy po slajdach, tutaj coś pominiemy, tutaj przeskoczymy yy, totalnie nie załapałem jakiejś takiej myśli przewodniej to, ja, ja Ci wpadnę w słowo, wydaje mi się, że problem tej prelekcji polega na tym, że to była dobra ple, prelekcja ale dla kogoś, kto niekoniecznie jest sobie znany w gatunku, co, co powiedzieć od samego początku, kiedy nie, Krzysztof Abriszewski zaserwował nam filmik, który miał nam zaprezentować Jumpscare'a horrorowego Jabskera i na tym przykładzie trochę pokazać czym się różni strach od lęku i mi się wydaje, że ten punkt programu on jest na pewno dobrym punktem programu ale dla niekoniecznie kogoś kto jest obeznany dobrze w grozie bo w tym momencie jeżeli my wiemy czy znamy to, o czym on mówi, no to te, tak naprawdę widzimy więcej tego chaosu, właśnie tej, tej takiej pewnej niespójności, tej, tego hmm, braku myśli przewodniej, tak naprawdę. Ale wiesz, Natomiast to... ogólnie mi się wydaje, że to był niezły punkt programu. No bo on tłumaczył Jamskera, bo to był jednak e, skierowany do środowiska akademickiego punkt programu, to był, no koleś, tak, to, tak, to tak, to był pracownik UMK, e, po mailu przynajmniej tak wnioskuje. I spoko, tylko że ja mam z takimi preleksami problem, że one nie zawsze mnie zaciekawią, a szczególnie o 20 w sobotę, gdzie ja byłem naprawdę styrany i trochę byłem zmęczony, ale to był ogólnie niezły, ja go nie obejrzałem do końca. Serwował z jednej strony oczywistości, z drugiej strony na przykład hmm, interpretacja mgły, taką jaką zaserwował nam yy, autor. Kłucze dla mnie, pierwszy raz z czymś takim się spotkałem i w sumie... Ale właśnie nie no, to było ciekawe Było to ciekawe, pod tezę, ale całkiem ciekawie podpięte. Dlatego ja się trochę z żerem nie zgodę, bo o ile ten początek oczywiście był taki, powiedzmy casualowy, dość banalny, taki niski, niski był wejścia raczej, dostaliśmy tutaj. Tak właśnie ta druga część, już przejście do utworów, pomijając to, że na przykład Lovecrafta to w ogóle przejechaliśmy, nawet nie pamiętam w ogóle co było, cokolwiek z tematyki Lovecraftowskiej tutaj, bo to tak zostało przeskoczone. Tak właśnie analiza tutaj baba do kaczy mgły. No to jeżeli ktoś nie kojarzy tych utworów porządnie, no to ja moim zdaniem to właśnie próg wejścia nagle wskoczył, wiesz, strasznie w górę, tak? Nagle totalnie po prostu. Nie no, na, na pewno tak. No, tu się zgadzam. Nie no, ale wiesz, ale to moim zdaniem to, to, nie, jest, nie, to nie jest kwestia tego, na przykład, że to, to jest z automatu na przykład zła prelekcja, dlatego, że próg wejścia w skoc, skoczył w górę, bo mi się wydaje, że mimo wszystko po tym takim punkcie powiedziałbym teoretycznym, kiedy mieliśmy przedstawienie tego horroru egzystencjalnego, na przykład, wiesz, no, my żeśmy się też ewakuowali na swój punkt programu, ale na ja przykład ta, ta interpretacja Babaduka, którą on zaserwował, ona nie była jakoś specjalnie może wyszukana, czy skomplikowana, ale ja uważam, że ona była trafna i ona była nieźle wyłożona z punktu widzenia właśnie takiego, wiesz, zaprezentowania te, tej, tej, tej tezy, którą tutaj autor chciał nam zaprezentować. My się tak trochę tutaj chichramy, ale to dlatego, że my widzimy swoje twarze. Zyśmy po prostu jeszcze chyba nigdy na naszych twarzach nie było takiego braku entuzjazmu podczas Taki nagrania, wyzwanie. ponieważ jest dokładnie trzecia, w nocy. A my zakończyliśmy w tym momencie omawianie tego, co odwiedziliśmy, bo sami zrobiliśmy tyle punktów programu, że to jest rzecz niewyobrażalna. A między punktami programu biegaliśmy nagrywać podcasty. Zrobiliśmy na chwilę obecną. E, Wczoraj jeden, dzisiaj licząc GigFight. Y... A punkty. A, no ale nasze, nie Agi. Wczoraj jeden punkt zrobiliśmy, dzisiaj licząc GigFight 3, z czego dwa dwugodzinne. Wczoraj nagraliśmy dwa podcasty, dzisiaj jeden pomiędzy punktami, i teraz nagrywamy kolejny. Licząc wszystkie nagrania z prelekcji, mamy 7 podcastów po dwóch dniach i naprawdę wiesz nam, jeśli słychać w naszych głosach zmęczenie, to dlatego, że jesteśmy po prostu cholernie zmęczeni. zmęczeni. Ale to podkreśla, dla mnie to też definiuje ten, ten konwent. W życiu na konwencie tyle nie ponerdziłem. W życiu nie zrobiłem tylu punktów programu. Uważam, że kurczę, to może trochę teraz zabrzmi durnie, gdzie tak, tak źle, gdzie krytykuję kogoś, a mówię, że my zrobiliśmy... Ja nie twierdzę, że dobrze, ale to były, to były... Kurczę, ja się do tych punktów przygotowywałem i wszyscy się przygotowywaliśmy bardzo długo. No i to jest coś, co było super dla mnie na tym konwencie, bo dla mnie każdy konwent jest inny. Czasami to jest chlanie ze znajomymi, czasami to jest nardzenie. Akurat Kopernikon w tym roku był tak prelekcyjny dla mnie, ale po, po, od strony autora prelekcji, jak jeszcze chyba nie było. A do tego po, udało się pogadać z wieloma ludźmi. Bo, kurczę, ludzie do nas podchodzili po prelekcjach, mówili, że słuchają nas tam od... słuchają nas od lat, słuchają nas kurczę, od, od, od wielu lat i, i naprawdę do, do teraz, do trzeciej gadaliśmy jeszcze z, z, z ludźmi, których poznaliśmy dzisiaj, e, co e, czasami się zdarza, ale nie na taką skalę. Także dla mnie ten konwent pod tym kątem był super. znaczy To, co mam to mówił, to jest o tyle ciekawe, że tak naprawdę my nie pierwszy raz robimy punkt, punkty programu, ale chyba pierwszy raz na taką skalę mieliśmy coś takiego, że po prostu ludzie do nas podchodzili, mówili fajnie, słuchamy Was, nie wiem, lubimy to, co robicie i to było na swój sposób dziwne nawet, ja bym powiedział. Ciekawe, fajne, ale dziwne, no bo po prostu mamy rzadką okazję spotkać się ze słuchaczami, no i takie jak mam to też wspomnieć, no siedzieliśmy na przykład na piwie z, ze słuchaczami, no i to było dla nas na swój sposób odświeżające doświadczenie i dla mnie pod tym kątem też ten Kopernikon będzie na pewno jakoś tam wyjątkowy. No jeszcze na korytarze poszedł do nas Darek, tak, i dostał po czekoladzie. Tak, tak, no, to to z... było mega. Tak, było to super. było mega, naprawdę. Ja byłem tak wzruszony, można powiedzieć, w tym Momencie, że to. Ja, nie wiecie, nie. co się dzieje. Nie. Koleś mówi: Słucham was od dwóch lat. Yy, nie piję alkoholu, więc wam kupiłem po czekoladzie. Tak, nie, super sprawa, naprawdę. To... Kilka słów do mikrofonu prosimy. Dzień dobry, nazwiskiem Piwarski Dariusz. Wszystkich pozdrawiam. Szymasa, Jerego i Mando. Serdeczne dzięki, a powiedz nam jeszcze: jesteś na całym Kopernikonie tutaj, czy tylko wpadłeś na chwilę dzisiaj? Nie, na całym jestem. No i jak się bawisz? Jak oceniasz imprezę? Fajnie, tylko ja tylko wiesz. Generalnie miejsce z fotostyki, tylko raczej z, z horrorów. To tak mniej rzeczy dla mnie to jest. Rzeczywiście. A właśnie nie wiem, klimat, czy targi, coś innego, tak? No bo programu rzeczywiście dla nas jest trochę mniej, a tak ogólnie inne rzeczy. Nie mam tak za bardzo doświadczenia w wczoraj, nie? Bo tak nikt nie jeździłem tak coś. Nie wiem za bardzo, no fajnie jest, nie? Widzę już za wieku trochę, nie wiem między. <laughs> Świetnie, że jest człowiekiem takim e, przeciętnym może... orzędnikiem. Mm -hmm. Ja tak szybko. No. Przypomnisz się dobrze? Żaden pan żeby też chce zobaczyć. No my się bardzo cieszymy. No. A jak to robić? Lupis jest Dobrze się śpię nie? pompona. I tańczymy. No dobra, to dzięki. No, nie, dobra. Bawcie nie, dobrze. I do usłyszenia. Dobre, do usłyszenia. To jest coś takiego, co się może wydać niektórym z Was, którzy nas po prostu słuchają banalne, ale z naszej perspektywy no to każdy słuchacz, który jest znewirtualizowany, bo no wiecie, no, my nie wiemy tak naprawdę, czy nas słucha pięć, pięćset czy tysiąc osób, więc każda osoba taka, która właśnie podchodzi i mówi... Okej, okay, słucham was i to jest fajne, no to, to jest coś na pewno wyjątkowego. Ale jeszcze szczególnie tak jak w takim wydaniu, nie, gdzie żeśmy zostali uhonorowani, można powiedzieć, w pewien sposób. No bo nawet taki głupi like na fejsie już cieszy, no bo komu, ktoś tam wszedł tak na stronę, kliknął to, ale na żywo to jest jak coś zupełnie innego, bo jednak w necie to jest cały czas anonimowość, nawet często nie, nie, nie wchodzimy przecież na wasze profile od razu, obok ktoś coś tam właśnie polejkował, -like skomentował. Czasem się wejdzie czy coś, no ale to i tak jest tak po prostu taki odrób, na Facebooku, nie tak to działa w social media, a tutaj na żywo, właśnie tak powiedzieć, zdewirtualizowane, tak już nie ma tej an anonimowości. Widzimy, że ten ktoś istnieje, właśnie jest tylko kontem na portalu, tylko podchodzi na żywo, uśmiecha się. No to jest świetna rzecz. Oczywiście to czasami właśnie w pierwszej chwili szokuje, no bo tak właśnie nie wiemy, o co chodzi. Tak człowiek w ogóle zapomina o tym, że w ogóle ktoś może cię kojarzyć, a to nagle taka miła po niespodzianka, pozytywna no i też fajne wspomnienie, nie? po prostu z, jako z tej imprezy całej na lata. Dla mnie w ogóle mega rzecz podchodzi koleś, który ma 20 lat, on już miał. 19. No. No, młody koleś w tym roku skończył szkołę średnią i mówi, że słucha mnie w zasadzie od początku. Słucha mnie od tak, 2012 no, roku. Gdy, gdy miał 14 czy 13 lat, chodził do szkoły, czekał na piątek, czekał na e, 4 po północy, e, Miał iść do szkoły, bo to przecież zawsze było w nocy z czwartku na piątek. Mama go pytała, co ty robisz? No czekam, aż mando będzie mówił, nie? No to po prostu mega. I ja, ja, ja go trochę rozumiem, to, że bo, bo, bo ja też miałem takich swoich i doli nie wiem, czy to jest dobre słowo. No ludzi, którzy mnie jakoś tam ukształtowali. Burial był dla mnie takim człowiekiem, bo w latach 90. on y, tworzył jedną z pierwszych stron o Stephenie Kingu y, no, i ja odwiedzałem ją za każdym razem, jak miałem internet, a potem przyszło mi tego człowieka spotkać na żywo. Na początku to po prostu guru i, i ja pieprzę, spotkam Buriala. Potem to się przerodziło w kumplostwo. Jest to, jest to, jest to mój kumpel. nie? Y, no i tutaj dzisiaj to samo, nie? Na samym początku, stary, słucham cię od, od, od dziecka, Nie? Y, Niektóre podcasty słuchałem tyle razy, że się w pale nie mieści. Nie? Yy, w zasadzie cały ten okres dojrzewania gdzieś tam jakoś spędziłem z tobą, a potem gadaliśmy godzinami, potem poszliśmy na piwo, siedzieliśmy i gadaliśmy do trzeciej nocy. O wszystkim. O prywacie, o, o, o zawodową, życiu, o zawodową, pracy, zamiast. o zderzeniu po koleń, no bo przecież kurczę, ja jestem dwa razy od niego starszy. Nie? Yy, a gadaliśmy jak kumpel z kumplem, jakbyśmy, jakbyśmy już nie jeden konwent razem przeżyli. Także dla mnie ten kopernik pod tym kątem będzie super. No i właśnie to, że tyle przygotowywaliśmy, tyle zrobiliśmy, pogadaliśmy sobie z ludźmi, ponagierowaliśmy podcasty, zapłaciliśmy za to cholerstwo 40 zł, ale i tak było super. I ja narzekam na te konkretne punkty programu, no bo naprawdę ten panel ostatni tak mnie strigierował, ja byłem wściekły, ja ochotę znaczy, w ogóle, o tego wiesz, Ty mówisz o, o tym ostatnim panelu, ale niestety my nawet prywatnie o tym rozmawialiśmy, że problem paneli jest bardzo mocno uwypuklony na tych punktach programu, na których my byliśmy, że jednak widać, że jeżeli ktoś ma prelekcję o określonej tematyce, no to musi można, się mo, można czasem dyskutować, że nie wiem, ktoś ma mniejsze doświadczenie, jest, nie wiem, bardziej zdenerwowany, mniej zdenerwowany, ktoś się mniej przygotuje, bardziej przygotuje, ale tak naprawdę. Ile razy nawet Wy wspomnicie tutaj, drodzy słuchacze, jeżeli byliście na jakiejś prelekcji, gdzie ktoś miał konkretny temat, że się zawiedliście, że ktoś się nie przygotował. No to jest rzadkie, bo jednak jakby konkretny temat determinuje to, że jednak trzeba poświęcić określoną już czasu, żeby nie wiem, zrobić prezentację, przygotować się do tego wszystkiego, poukładać to sobie w głowie i mi się wydaje, że samo to już determinuje, że ten punkt programu będzie ciekawszy. Z panelami jest tak, że teoretycznie ja mam wrażenie, że wie, wiele takich punktów programu bazuje na, czy próbuje bazować na osobowościach. Że mamy ciekawych gości, ale jakieś to, tam. Często jest zmuszone nawet. No tak, no ale, ale wiesz, ale. Jest powiedziane, robimy taki panel. Ty go poprowadzisz. My mamy gości, których zaprosiliśmy. Oni muszą nam zrobić kilka punktów programu, bo mają to jakoś na umowie. Wrzucamy. Ty, Ty i Ty zrobisz ten panel. Nie. nie? Ja się z tobą zgadzam. Ja rozumiem, że to też jest często niekomfortowa sytuacja dla gości. Rozmawialiśmy nawet rano, że był panelista Mirek Gołuński. się, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli przekręcam, to przepraszam. Na tym panelu porannym był na panelu wieczornym poświęconym grozie, gdzie on sam mówił o tym, że nie czuję grozy, nie zna się na grozie. przeszedł w całym życiu 10 no, książek no, i dlatego w życiu by się nazwał ekspertem no, no i przyszedł na panel ekspercki. Ja rozumiem ja po prostu, że to pewnie było my. tak, że właśnie dostał to jako punkt programu, który musi zrealizować, tylko że z jednej strony ja rozumiem, że ci goście mogą się czuć niekomfortowo, ale z drugiej strony no, no umów... zgadzają się. no tak, no, Umówmy się, że jeżeli się zgadzasz, jeżeli y, decydujesz się na taki punkt programu, no to gdzieś tam pewien jakiś tam minimalny poziom wypadałoby zaprezentować, a na przykład o ile ten punkt programu poranny o, o tych recenzjach. Ja się tam w wielu miejscach nie zgadzałem z mówcami, ale on był nie. Ale były tezy. Tak, tak były tezy, bo widać, widać że każdy z mówców ma określone podejście do tematu. I można się z tym nie zgadzać, oczywiście, ale oni wszyscy, mimo wszystko konsekwentnie, można powiedzieć, szli w kierunku takim, jaki sobie ubrali. Natomiast ten wieczorny panel, on był naprawdę beznadziejny. No Tam po prostu Padały takie zdania, które no absolutnie nie powinny paść z ust osób, które są gośćmi jakiegokolwiek Zniczyj konwentu. Ust publiczny nie powinny paść. Jeszcze ten jeden chłopak, wspomniany przez ciebie wcześniej, ten od właśnie utoi. Już jeszcze gdyby chociaż on się wycofał, tak? Pomyślał sobie, dobrze, ja trochę się ośmieszyłem końc. Ale nie on do końca walczył, walił takimi głupotami. No ale wracając do samego programu, no to jest całkiem bogaty. Jest tutaj. Znaczy bloków niby jest kilka. tak? Jest tam literacki, popkulturowy, konkursowy, etc. starowarsowy, ale na przykład literacki, popkulturowy mają po kilka sal. Mamy osobny blok jak gdyby panelowy, tak? w sensie no, sala panelowa została wydzielona. Więc w gruncie rzeczy równocześnie odbywa się kilkanaście atrakcji tylko w ramach tego programu właśnie na zasadzie prelekcji, dyskusji, tego typu rzeczy. Oprócz tego mamy targi. tak? Targi się odbywają w centrum pod osobnym namiotem ja myślałem o temu, że ten namiot jest większy. Nie wiem, czy on był większy naprawdę? Nie, czy nie, nie był. Był identyczny mi się wydaje. No to jakoś tak wydawało mi się w biegun roku, może też przez to, że było trochę więcej osób, bo to też trzeba zaznaczyć, że chyba przez MFK, przez to, że się te terminy pokrywają, jednak osób było trochę mniej w tym roku w tygodniu, ale to też, o ile w piątek się to czuło, na początku zwłaszcza, jak poszliśmy na Wydział Matematyki i Informatyki, że tych nie, nie ma dzisiaj przybywa... już nie było takiej no dużej różnicy tak naprawdę. Dzisiaj już było widać jednak tłumki yy, i te, te targi, no one jakoś nie porywały, no, na przykład porównując z kaptularzem to jest o niebo lepiej, ja to muszę zaznaczyć. Miałem tydzień temu właśnie okazję zobaczyć co było u nas w Łodzi, no to tutaj jest tego więcej. Yy, mamy też jakieś tam inne teksty przy akurat, no, skupiliśmy się tylko na tych właśnie prelekcjach, no i potem na integracji, nie? Ale dla mnie to spoko. Każdy konwent się czymś charakteryzuje. Kobernikon to jest dość duży konwent, który jeszcze trochę kojarzy się ze starymi konwentami szkolnymi, który ja jestem tu trzeci raz i y, zawsze chodzę na dużo prelekcji. Jest to jeszcze ten typ konwentu, że wchodzisz do szkoły, no to nie jest szkoła klasyczna, tylko y, uczelnia, ale to nie jest taki jeszcze... To... Kurczę, no nie wiem jak to powiedzieć. No to nie jest Pyrkon, to nie jest festiwal taki, że to się widzi ten na mieście. Tajzy. Ale no dla nie, mnie to jest spoko. Dla mnie to jest jak najbardziej spoko. Nie, nie, ja, ja się zgadzam, bo to jest taki konwent trochę pośredni pomiędzy właśnie takim dużym festiwalem pokroju Prykonu, a takim szkolnym konwentem. I akurat dla mnie to jest zaleta. No bo my żeśmy nawet prywatnie rozmawiali dzisiaj wieczorem właśnie na ten temat, że jednak przy określonej już dużej skali festiwalu, no to jest trochę także się zatraca to, co było tym takim sednem tych mniejszych konwentów, czyli to, że można podejść, porozmawiać, wymienić opinie i tak dalej, i tak dalej, no bo jednak duża impreza o dużej skali, no to jednak determinuje to, że jest więcej przypadkowych uczestników z jednej strony, z drugiej strony, no, no też jakby nawet podejście do tych prelegentów i gości jest zupełnie inne niż na takiej małej imprezie, a Kopernikon wydaje mi się, że póki co całkiem nieźle sobie radzi ze zbalansowaniem tego, czyli z jednej strony Mamy jakieś tam, tutaj kreślę cudzysłów, gwiazdy yy, większego kalibru. Yy z drugiej strony mamy właśnie też coś takiego, że to nie jest na tyle duża impreza, żeby właśnie już popaść w tę drugą skrajność, taką konwentową, gdzie po prostu ci wszyscy ludzie są zupełnie oderwani od uczestników i tak dalej, i tak dalej. Także no, dla mnie to jest akurat plus. Mhm, no właśnie ta wielkość jest w no. porządku. Jeszcze na tym Wydziale Matematyki i Informatyki mieliśmy taką sekcję z różnego rodzaju konsolami i komputerami. No która była widać oblegana na dosyć mocno. No, no, to nawet ktoś się kłócił, bo słyszałem jak tam organizatorzy mówili, jutro też można pokryć, żeby już uspokoić ludzi. Mieliśmy też osobną sekcję, gdzie można wypożyczyć planszówki i sekcję turniejową też planszówką. Widziałem tam, że zwycięzcy, tacy młodzi właśnie chłopcy wygrali jakiś konkurs, jakiś turniej planszówkowy. Było widać taką dumę, właśnie radość. Super właśnie, że to się też w ten sposób rozwija i kręci. No, i pewnie była masa innych atrakcji, która nas ominęła. No, i co? Chyba przejdziemy powoli do podsumowania. Nie? Mhm. No, to ja powiem, że no znowu jestem zadowolony. Do znaczy, w tym roku już nie jestem tak zachwycony, bo biegłem tak totalnie nie widziałem na co się pisze. Nie? W tym roku już bardziej byłem przygotowany na to, jak wygląda Kopernikon, jak wygląda togo konwentowy. Bo też przypomnijmy, że tutaj w związku z tym, że jednak mamy kilka punktów w mieście, które są powiązane mocno, silnie z konwentem, to widać też konwentowiczów, uczestników właśnie na ulicach miasta, tak po prostu, nie? Mówię tutaj zarówno o ludziach w cosplayu, jak i po prostu o masie młodszych i trochę starszych ludzi z identyfikatorami. To też sprawia, że ten klimat jest dużo bardziej przyjemny. Nie? Taki, no tak czuć, że tutaj coś się dzieje wyjątkowego w tym czasie. No i jestem zadowolony i Zagrok pewnie też, jeżeli tylko czas pozwoli, no to chętnie tutaj wpadnę. Ja tak również na plus. Był to troszkę inny konwent, było dużo nieznajomych moich, no bo w zasadzie prawie wszyscy znajomi wybrali MFK ale dzięki temu właśnie mogliśmy ponagrywać podcasty, pierwszy raz w sobie mieszkamy razem ze sobą, mogliśmy sobie dużo ponerdzić, pogadać pochodziłem na dużo paneli, a mimo wszystko wieczorem i tak pobawiliśmy się w knajpie, dla mnie super, spoko konwent, bardzo mi się podobało no ja Wam powiem sobie patrząc z perspektywy MF-ki to i tak miałem obawy początkowo, że będzie na przykład gorzej z frekwencją, no bo to jednak Mówi się o tym, że pierwsza i podstawowa zasada organizacji dużej imprezy jest to, żeby tak, tak. sprawdzić, czy, czy się po prostu terminy nie pokrywają. No i ja y, mimo wszystko mam nadzieję i naprawdę polecałbym tutaj organizatorom Kopernikonu, żeby sobie sprawdzili. No, wiadomo, że MFK się odbywa we wrześniu, żeby zweryfikować, czy te terminy się nie pokrywają. wiesz, bo... to jest też zawsze duży problem. Nie, nie. ja wiem, że to, to jest... Za chwilę rok akademicki, oni muszą się w tym terminie Nie, ma to, Ja to rozumiem, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że jeżeli chcesz organizować imprezę o dużej skali, a Kopernikon, moim zdaniem, aspiruje do imprezy o dużej skali, no to musisz brać to pod uwagę. A tutaj niestety, no ja uważam, że jest to pewna wtopa ze strony organizatorów, że MFK jest dokładnie w tym samym terminie, no bo Umówmy się, że patrząc z perspektywy chociażby, nie wiem, gwiazd zagranicznych, e, dostępności różnego rodzaju, nie wiem, gwiazd nawet polskiego YouTube'a i innych tego rodzaju e, mediów, no to MFK jest bardziej atrakcyjna i mimo to, że my się bawiliśmy dobrze i ja też oceniam całą imprezę dobrze. Jestem z Łodzi, niech Ale dobrać. ja nie jestem pewien, wydaje mi się, chociażbym musiał to gdzieś, nie wiem, czy to jest do odszukania, wydaje mi się, że Kopernikon podał wcześniej termin i że to MFK później podano. W momencie, gdy masz już zaklepane e, miejsca, to nie jesteś w stanie tego zmienić. No ale ja rozumiem, no to tak. z punktu widzenia naszego, ja rozumiem problem organizatorów, z punktu widzenia odbiorcy to był problem taki no, drobny. Duży, nie ukrywajmy. Jest niedziela, ostatni dzień Nikonu. Jesteśmy już po naszej prelekcji o podcastingu i jest z nami Agnieszka, która zastąpiła Huberta. Nikt się nie poznał. Nie no, dobra, wszyscy się poznali. Cześć, Agnieszka. Wszyscy się zdziwili. Co ten Hubert taki owłosiony na głowie? U, rosły włoski koledzy. Dobra, nie, śmieszne żarty, suchary. Cześć! Cześć. Wytnij cały ten wstęp i cześć. Została. Nie no, wszystko poleci. No właśnie, powiedz mi, jak oceniasz ten konvent, co tutaj robiłaś, czy nastawiałeś się na piogram, czy na targi, czy na nerdzenie, czy raczej na integrację, na coś jeszcze innego? Znaczy ja tutaj przyznaję od razu, że się bardziej nastawiłam na spotkania ze znajomymi, bo studiowałam w Toruniu i mam znajomych w Toruniu i bardzo się cieszę, że mogę przy okazji ich odwiedzić. Natomiast Kopernik sam sobie jest taki jak w zeszłym roku, czyli bardzo fajny. Widzę, że impreza chyba rośnie, jest mnóstwo ludzi, bardzo fajny program. Znaczy, dobra, jeden minusik znalazłem, jeżeli chodzi o program. Tutaj taka uwaga dla organizatorów, jeżeli komuś będzie się chciało, to tego słuchać, że punkty zbliżone tematycznie, czyli o horrorze, były w tym samym czasie, wszystkie, czyli wieczorem, więc jakby nie dało się. No, można było sobie wybrać jeden punkt, ewentualnie dwa, ale wszystko się pokrywały, tak? więc to minus. Ale poza tym to, na czym było, mi się podobało ogólnie. Jakby nie zaliczałam żadnego fakapu, wasze prelekcje były genialne. No, a ten panel jeden, czy. czy a dobra, się jeden, bać? jeden panel, dlaczego lubimy się bać. Ja mam taką, taki apel taki do, do organizatorów: jak nie macie pomysłu na panel o grozie, to po prostu go nie róbcie, bo e, wrzucenie randomowych ludzi, którzy nie. Wszyscy mówią, że w to oni nie słuchają i nie oglądają horrorów i w ogóle horrory im się nie podobają to po co w ogóle taki panel nie? i to po prostu nie ma sensu nie ma, nie ma sensu robić takich paneli na siłę jeżeli nie ma po prostu ekipy, która faktycznie się tym interesuje która ma coś do powiedzenia poza rzucaniem sucharami o klaunach i, i jakichś strasznych rzeczach, tak? To było naprawdę e, niezbyt ciekawe po prostu może w ten sposób powiem. Ale poza tym program... Nie, poza tym, poza tym program wydawał mi się ciekawy, jak go przeglądałam, w sensie, że było naprawdę dużo różnych rzeczy, a nie jakieś takie typowe szlagiery, które się powtarzają na każdym, na każdym konwencie. A sam konwent widać, że jest dobrze zorganizowany, wszystko jest, co trzeba. Toruń jest przepiękny, cudowny, wspaniały, kocham Toruń i więc zawsze będę dobrze oceniać Kopernikon. Ale, ale tak, myślę, że naprawdę, naprawdę było nieźle. Dziękuję. Chyba, że masz jakieś pytania dodatkowe do mnie. Myślę, ale zawsze mam <laughs> Wasze prelekcje mi się bardzo podobały, były świetnie przygotowane. Jestem pod ogromnym wrażeniem, tutaj słuchacze pewnie będą mieli okazję się o tym przekonać, że ta, ten przekaz nagrywany na żywo na Kopernikonie jest, szkoda, że nie ma takiego software'u żeby policzyć ile słów zdążyliście wyrzucić z siebie przez te dwie godziny, ale szczerze mówiąc ja po godzinie już po prostu moje zwoje mózgowe stwierdziły ojej, żeby nie przekląć, chyba jest ciężko i ja po godzinie już tak piąte przez dziesiąte rozumiałam, ale, ale treści było naprawdę strasznie dużo i w ogóle mówiliście z taką prędkością, że o wow, nie... No, Także dużo uważam, nie, nie, ale serio, uważam, że to była w ogóle jedna z najbardziej wartościowych rzeczy o współczesnym horrorze filmowym, e, jakie można w tej chwili znaleźć w internecie, nie? I tyle wątków tam zostało poruszonych, że, że naprawdę jak ktoś się tym interesuje, to powinien to, to, to przesłuchać. No to bardzo Także miło. Zwłaszcza, tak. tak. że my się trochę tego baliśmy, bo to jednak nagrywanie podcastu na żywo, no to jest trochę, wiesz, coś nietypowego. No bo normalnie my sobie siadamy w, no, w odosobnieniu, każdy sobie, właśnie każdy sobie tak, mhm. opowiada. A to jednak na żywo taka dyskusja po prostu trzech e, fanatyków, no nie wiedzieliśmy jak to wypali, a właśnie po my też jesteśmy zadowoleni. Nie dobrze wyszło. Ludzie, są, mam nadzieję, że się nagrają te głosy ludzi z, z publiki, bo w sumie tam ile było? ze trzech facetów? I tak, jedna dziewczyna, którzy tam się odzywali jakby... i mieli takie no, ciekawe uwagi jakby, nie, że to nie było jakieś takie rzeczy z, z dupy czy coś, tylko... w nie, niektórych właśnie prelekcjach ktoś tylko, żeby się odezwać. No tak, że to nie było tylko takie mętrkowanie, a ja to uważam, że, tylko faktycznie byli zainteresowani i po prostu chcieli wziąć udział w dyskusji, No to, więc potem to potem było, było fajne. Super, że było widać, że tak. ludzie się interesują, a nie weszli, bo nie mają nic innego tak, do roboty, tak, czy tak, tak. stali i tak pod salą, czy coś takiego. No. Także, także uważam, że to było naprawdę bardzo dobre i warto to powtórzyć, nie? Mhm. No dobra, to chyba nie mamy innych uwag. Nie, jako program, jako osoba tutaj realizująca punkt programu, też jesteś zadowolona? Nie, nie, no nie, nie. Ja, ja akurat mój program e, to się mogę wytłumaczyć, że, że okazało się, że kontuzja ręki przeszkadza w przygotowaniu się na prelekcję, ponieważ nie można zrobić żadnych tatek ani nic. E, więc niestety no, mój program nie był najlepszy, ale no, no, nie, można, nie może być zawsze, zawsze idealnie. Jerry nam właśnie robi zdjęcia, jesteśmy gwiazdami. <laughs> Mhm. A tak. kredyzacją też nie było problemu. W sumie nie, to wszystko. -konwentowe wszystko rzeczy. Tak nie było kolejki, nie było nic takiego. Koszulki dostaliśmy za darmo i są bardzo fajne. I no naprawdę. Bo trochę drogo chyba jest, bo tam coś nie. słyszałam, że my zapłaciliśmy 40 złotych. I to było 50%, czyli 80, 80 złotych, nie? A gdzie podobno w dniu konwentu w ogóle jakoś jeszcze tam drożej chyba wychodzi. Nie interesowałam się tym, bo wiedziałam, że będę miała zniżkę, ale że no dosyć drogo. Także nie wiem, dlaczego ludzie na pyrko narzekają, skoro teraz inne konwenty też podniosły ceny, ale hmm. to już może wątek na inną rozmowę. Pewnie tak. No dobra, czyli co? i pewnie się widzimy, jeżeli czas pozwoli, tylko w przyszłym Ja na tutaj... pewno. Ja na 100%. Chyba, że mi rękę urwie. No to bez ręki przyjęcie. No dobra, no to dzięki za rozmowę. Dziękuję i do zobaczenia, zobaczenia. później za rok. Do zobaczenia. Hej No ale nie. wszyscy jesteśmy zadowoleni. Tak, jesteśmy zadowoleni. I prawdopodobnie tak. wpadamy tu za rok, tak? Prawdopodobnie wpadamy. Zgadza się. Ja kiwną ty, głową. Tak, Jerry kiwną głową, <laughs> no, ale tak, jeżeli tylko czas pozwoli możliwości pozwolą, to wpadamy tutaj za rok. No dobra, no to co, jutro jeszcze rano jeden punkcik programu, może potem jeszcze na coś się wpadnie, a już raczej niezbyt aktywnie, bo będziemy po ilu 4 godzinach snu. To co, dzięki serdecznie za rozmowę? Dziękuję bardzo. Dzięki. masz podał rękę. Kusi pasami po prostu <laughs> radiowcy. A wam kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, podanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście. Słuchacie właśnie 205. nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami aż Pablo i Kelly, czyli Hubert Mandoswandowski. Dziękuję, jestem Aszem w takim wypadku. Michał Dzierek Zawsze. Cześć, cześć. I Szymon Ścieśniński. Cześć. Pablito, przepakowaliście w tym sezonie? Siebie. <laughs> To chyba i tak będzie ten klejony taki podcast, to no będą pewnie różne. Ty już nagrywasz? No. Zadaj mi pytanie. Cześć Aga, jo! Kiedy urodził się Einstein? O Jezus. <laughs> Dawno temu. <laughs> Podaj jakieś e, motywacyjne, motywacyjne gno od Einstein. <laughs> Nie dowiem. Szczęście jest ważne. Szczęście główna się siemce. No, mhm. dawaj. Dziękuję. I do zobaczenia. najpóźniej za go. Do zobaczenia. Hej. A, się aż tak bekniesz jeszcze. Nie to mam do beka. Nie, <głos> ja, ale jak teraz e, tak dwornie nagraliście, to ja stwierdzam, że naprawdę. Muszę to włączyć. Nie musisz wszystkiego nagrywać. Nagrywaj, gierzec. nagrywaj, nagrywaj. To myślę, że naprawdę będzie musi ten, to swoje nagrać jeszcze raz, bo nawet bez sensu, bo ty wczoraj ty z kimś tam nagrywałeś relacje, to myślę, że to będzie... To Darek naprawdę. tylko na minutę wszedł. No ale wiesz, ale to i tak myślę, że będzie... A my teraz byliśmy teraz. z***ni o tej czwartej. Ale to, wiesz, to, właśnie mówiliśmy o to, ci my, o, my, o my, tym, że o... jak, jak czyta. Czy nie? Co, co, co? Bo Ja ze mnie, że usiadłem do, do programu i zacząłem szukać nazwisk, żeby wiesz tam... I tam oczy, no, no, no, no. nie? I tak patrzę na mandoworki, wiesz? Wiesz, o? Bo jeszcze on zjadł tego kepsa na koniec drugiego. Po prostu był zapchany, jak mój mand. Ja tak w miarę, nie? A jest znowu po prostu z tego no, z zmęczenia zasypiał. przysypiał, nie? Jak Dżer tu w to, oczyma, to trzeba się śmiać, ja też. A Dżer jest tak, wiesz, otwiera te oczy. No co, czytam. A mam, no nas zamkniętymi oczami, a Dżer, no ale merytorycznie <grystę> opowiadam, ale tego jak po prostu ze z tego zmęczenia. nie jak... <grystę> wiem, co z tego wyjdzie, nie? Jak nie, to no, nawianie. Myślę, to nie, się nie, naprawdę, to się, to się nie będzie średnio nadawało. To może zostawić coś z tego, wiesz, tam z Perserem 60, to będzie nagrać jeszcze raz. Raz, raz, raz. Nie za nie? Bo są siedzi No, zaczynaj <grym> na <pieśle Możesz>. <grym> Ja sobie czeka pykam. Nie no. Nie no, ja cię słucham, nie? <grym> Andrzeju, słucha? słucha? Czy konie mnie słyszą? Cisza. Nie zrozumiałem aluzji. No misia nie oglądała się, Mówiłem Ci, że nie jestem fanem takim, żeby na wrywki znać ten film. Wstyd. Jest, jest, jest. Jest sobota. W to jakie będzie za tydzień sobota? Byś pomógł. 21 pewnie. Nie, 22. drugi. coś tak mniej więcej. Dobra. Jest, jest, jest. Jest. Sąsiedzi śpią, cichutko. Jest, jest, jest, jest, jest. Jest, jest, Może faktycznie wyjdziemy na zewnątrz, tam się rozbudzimy trochę. Jest? otwórz okno bo to jakieś. Jest to cykle. Nie wiem, no ja bym był za, żeby usiąść na dworze, nie? Ale dobra, no zaczynaj, zaczynaj, zaczynaj, zaczynaj. Jest grubo. <grym> Jeszcze, to ty robisz opory, więc próbuję zacząć w Jest sobota, 22. Września 2018 roku. Słuchajcie właśnie 204 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Michał Czary Jakowicz. Cześć! Proszę w Proszę Przed wziąć. Nie, na to wziąć. Nie wziąć. wziąć. <grym> Powiedział człowiek, nowelizacja. <grym> I ten sługi diabła to tak miał w dodatkach nie? Sługi diabła. Dobra. Może zacznę jeszcze rano? No zacznę się To będzie ten nazwa Może już skończy. Jest, jest, jest. Jest sobota, 22 września 2018 roku. w od ponad 3 godzin. No, dobrze, no ale no to właśnie, to jest to nieprzyjemne zaskoczenie na samym początku, no ale poza tym właśnie jesteśmy przy akredytacji. Ja w ogóle nie widzę, co jest śmiesznego w tym, że czytam i próbuję zapamiętać nazwiska osób, które były na panelach. Kontynuuj, kolego. To śmieszne jest to, że czytasz z zamkniętymi oczami. Liczę się efektywność, a nie metoda. No, coś czuję, że Jerry wystąpi tylko w bloopersach. Dobra, że z nim jutro dograsz, nie? Wstawkę. Dobra, kontynuuj. Ja nie mam pojęcia, my spędziliśmy cały konwent na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. No, znaczy dokładnie na... Tam to też jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Boże Drogi. Na Wydziale Matematyki... A, ja Wyszczał już Nie, no ja się, ja się przygotowałem właśnie ładnie. Mam te punkty pootwierane, żeby... ty. wiesz nic. No... się. <ścoughs> już. Jest relacja na żywo. Dostępna w internecie, więc... Na kanale. masa właśnie... Nie na masa ale... Adamusa. na Adamusa. tego nie na, tak na... No, ale to wiesz, że to cię nie da tego zmontować. Da się, proszę cię. <śmiech> Żebyś miał więcej do To wiem, I naprawdę do teraz, do trzeciej gadaliśmy jeszcze z, z, z ludźmi, których poznaliśmy dzisiaj. Wytniesz se. E, co e, czasami się zdarza, ale nie na taką skalę. Także dla mnie ten konwent pod tym kątem był super. <śled> Nie, nie, ja nie, no no, nie. No, nie, wygląda mega wygląda prostu. po prostu. No nie, nie, przepraszam. nie, nie, nie, nie, nie, Cześć. No co? Wytnij to w cholerę i nawet nie, Wytnij nawet nie, w nie, i nie, nie,